Ruku. to może być Gratka, muzyczny zespół Szczypawka. Wystąpią na festiwalu, na imieninach, na balu i każdy będzie wesoły. Modne są takie zespoły. Dobry pomysł, niech to licho! Ale śpiewać mają cicho. Krzyku w lesie nam nie trzeba, bo to bardzo męcz drzewa. Z, z Przybiegam w łapie. Ze zmęczenia ledwo sapię. Spokojnie. Przeczytaj z biku. Na spotkanie ratowników w leśnym grudku zapraszają. Ale kogo? Nie podają. Zapewniają hotel, diety. Nazwiska nie ma niestety. Chyba zadyszki dostanę Tu jeszcze coś dopisane Kto szacunek ma przyjaciół Cieszy się uznaniem lasu Komu ufa się i wierzy Temu miejsce się należy Kogo wybrać? Kogo chcecie Bo ja mam dyżur do trzeciej Niech jedzie ten, kto zasłużył nie zatrzymuje cię dłużej Wyruszaj zaraz nad wodę Pływają tam kaczki młode Wiem, że są dzielne i chwackie Lecz sprawdź im karty pływackie Uf, zadyszka już minęła Do dzieła, Zbiku, do dzieła A kiedy nadszedł wieczór To nawet miś nie przeczuł Że właśnie o tej porze U wiewiórki w komorze Drużyna cała siada Wnet zacznie się narada Dziś jeden punkt jest w planie, lecz ważny – głosowanie. Trzeba się bardzo śpieszyć. Wszak znacie treść depeszy? Żubr mówi. Jasno widać, tu jeden jest kandydat. Wiadomo nie od dzisiaj, co się zrobiło z misia. Ma serce szczero złote i zapał i ochotę. Uważam więc, koledzy, że jemu się należy ten zaszczyt i nagroda. Czy chciałby ktoś coś dodać? Ja dodam ważne słowa. Z naciskiem rzekła sowa. Jeśli pragniesz, by mi jechał, jeśli drogi ci i bliski, to podnieś łapę z orzechem i wrzuć ten orzech do miski szuru buru, buru już orzechy lecą sznurem, ten kto wrzucił z boku siada, za orzechem orzech spada. W każdym serca jest cząsteczka, w każdym z nich życzliwość mieszka, a w tej z orzechami misie gdzieś zniknęło. Nie chcę misie, pozostała misia dzielność, koleżeństwo i uprzejmość. Czy oddane głosy wszystkie? Zatem zabieramy miskę i do misia wędrujemy. O głosowaniu powiemy. Hmm.